Elżbieta grin stasik witam Państwa. Dzisiejsze spotkanie otwiera muzyka Artura Malawskiego. Utwór, który przyniósł mu trwałe miejsce w polskiej literaturze muzycznej XX stulecia. Poetycka wizja Podhala, muzyka ukończona w 1952 roku, powstawała 7 lat. Oczywiście chodzi o balet, pantomimę Wierchy Artura Malawskiego. Utwór składa się z szeregu scen obyczajowych o lekko zarysowanej fabule z partiami solowymi dla trojga bohaterów. Dziewczyny – partia sopranowa, górala – partia tenorowa i juhasa zbójnika – partia barytonowa. Gdy w lutym 1962 roku znakomity Bohdan Wodiczko wystawił Wierchy Malawskiego w Warszawskim Teatrze Narodowym, Jan Weber, ówczesny szef redakcji muzycznej Polskiego Radia, niemiłosiernie skrytykował trudne rzeczywiście partie solowe. Podkreślił natomiast świeżość brzmienia i soczystość partii orkiestrowych oraz churalnych. Dziś sięgamy do świetnego, jak się Państwo przekonają, radiowego nagrania Wierchów z 2004 roku, w którym to nagraniu nowatorskie podejście Artura Malawskiego do folkloru góralskiego, nowatorskie podejście do faktury huralnej podbudowanej bogatą instrumentacją, brzmi wręcz porywająco. Wśród wykonawców Barbara Harasimowicz-Has, sopran Ryszard Minkiewicz, Tenor Marcin Bronikowski-Baryton, Chór Polskiego Radia, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygent Tadeusz Wojciechowski.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 Rytmy taneczne w dalszym ciągu rozbrzmiewać będą w fantazji polskiej, ale nagranie, które przed nami przenosi nas w stateczne czasy wieku XVI. Dzięki Jackowi Urbaniakowi, założycielowi zespołu muzyki dawnej Arsnowa, który swego czasu sięgnął do tabulatury Jana z Lublina i opracował wybrane melodie staropolskich tańców, a następnie w 87 roku nagrał je w studiu Polskiego Radia, możemy wracać do tych dokonań. Zatem tańce z tabulatury Jana z Lublina i zespół Arsnowa Jacka Urbaniaka. Słuchaliśmy zespołu instrumentów dawnych Arsnowa pod kierunkiem Jacka Urbaniaka. W finale dzisiejszej fantazji polskiej ponownie sięgamy do muzyki XX stulecia. Jan Fotek, uczeń Stanisława Bichowicza, uczeń Tadeusza Szeligowskiego, ceniony szczególnie za twórczość dziecięcą, skomponował w 1979 roku muzykę do 14 fraszek Jana Kochanowskiego. Z serii tych wdzięcznych miniatur na chór mieszany a capella wybieramy następujące tytuły. Z Ana Kreonta, Do gór i lasów, a także fraszkę o Aleksandrzech. Słuchamy chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika. A ja już mówię Państwu do usłyszenia. Elżbieta Gryń-Stasik. na dzień Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami a zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do niego, rzekł do Filipa, gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip, za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego – jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł, każcie ludziom usiąść, a w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili, ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Tak te niezwykłe wydarzenia relacjonuje ich świadek, święty Jan Ewangelista. Dlaczego Jezus tak postąpił? Bo nie jest królem od cudów i pełnych żołądków, ziemskim władcą, który zapewni ludowi dobrobyt. Jego posłannictwo wypełniło się na krzyżu i w pełni objawiło w jego zmartwychwstaniu. To właśnie konsekwentnie głosili apostołowie w Jerozonimie i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa, jak zapisuje święty Łukasz, autor dziejów apostolskich. Jak czytamy w dzisiejszym ich fragmencie, zostali bowiem tylko ubiczowani, po czym ich wypuszczono. Sanhedryn po raz pierwszy i jedyny dał posłuch mądremu głosowi faryzeusza Gamaliela. Był to uczony w prawie o ogromnym autorytecie. U niego terminował Szaweł starsu, późniejszy święty Paweł, apostoł narodów. Mąż ten, pomny na znane wszystkim przykłady domorosłych bohaterów i przywódców ludu, którzy skończyli śmiercią, a ich zwolennicy rozproszyli się, poradził Kajfaszowi i całej Wysokiej Radzie, aby wypuścili uczniów Nazaryjczyka. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi jego myśl czy sprawa, Rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć. Wywoził i przestrzegł, aby nie okazało się, że walczycie z Bogiem. Arcykapłan uwolnił uczniów Jezusa, po raz kolejny zabraniając im przemawiać w Jego imieniu. Powinien już wiedzieć, że zakaz przyniesie odwrotny skutek. Postępowanie apostołów wskazywało przecież wyraźnie, że nie ulękną się niczego. Wiedzą wszakże, że ich mistrz żyje i posyła ich z dobrą nowiną zbawienia. Być może Kajfasz łudził się, że sprawa Jezusa zakończy się tak, jak te, o których wspominał Gamaliel. W tym zapewne widział mądrość jego rady. Mądrość ta tkwiła jednak, jak pokazał rozwój wydarzeń, zupełnie gdzie indziej. W słusznym przypuszczeniu, że Sanhedrin walczy z Bogiem, bo tym okazała się sprawa Jezusa, kogoś znacznie więcej niż proroka, który miał przyjść na świat. Za dzisiejsze zatrzymanie ze Słowem Bożym dziękuję. Małgorzata Barta z Witan. Do usłyszenia.